Witam was wszystkich serdecznie, mam na imię Ola, jestem alkoholiczką, mam też inne uzależnienia. No chciałam was przywitać serdecznie, tak jak już tutaj wspomniałam wcześniej, może wszyscy nie słyszeli, będę z moim dzieckiem, z czego w sumie się cieszę, bo przynajmniej ktoś mi towarzyszy tutaj, jeszcze dwa pieski. Ja to mam drugą speakerkę w swoim, w swoim życiu, raz miałam na żywo, na salce chyba po dwóch latach, będąc zła. dostałam zaproszenie. No, i teraz też cieszę się właśnie, że zostałam zaproszona i że mogę się podzielić swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, jaką otrzymałam. Także zacznę może ym, tak pokrótce, no jak mi się tam uda, jak wyglądało moje troszkę życie. Yy, taki życiorys troszkę tutaj skrócony. Jako dziecko byłam bardzo zamkniętą osobą w sobie, czułam się zawsze inna i wyobcowana, a także gorsza. Mama rozeszła się z moim ojcem, jak miałam trzy latka Tata no, był człowiekiem, bił moją mamę. nie jeden raz były w domu kłótnie, awantury, przemoc. Ojciec był alkoholikiem, uzależniony był też od tabletek i był, miał stwierdzoną schizofrenię, jak się dowiedziałam w późniejszym tam wieku. Mama była także współuzależniona, bo no, ja nie pamiętam jeszcze jako dziecko, żeby ona sięgała po alkohol. Bardziej to tak było jako towarzysko. Gdzieś y, uczestniczyła y, w tym drinkowaniu. Y, mama ojczy, y, poznała ojczy, ojczyma mojego, z którym mam do dziś kontakt. Y, I z którym no też się rozeszła, jak miałam 18 lat. Y, on także był alkoholikiem. Y, był też seksoholikiem. Zdradzał mamę notorycznie. Miał wiele kobiet. To miało duży wpływ też na, na to, co się działo w domu. Mama często, bardzo często płakała. Nawet nie z tego, że on pił, tylko te kobiety i, i te nocne, jakieś takie wypady. Ja zawsze uczestniczyłam jako obrońca w tym wszystkim. Mama też wyzywała, bo to takie znaczące facetów. Pamiętam, od, że facet to świnia, mężczyzna to świnia. Nie obrażam, bo teraz nie chcę obrazić kogokolwiek z mężczyzn. Ale w takim domu się wychowywałam, tak, i takie słowa słyszałam i gdzieś z tym dojrzewałam i rosłam. Ja popadałam w różne depresje, w myśli samobójcze, nawet jako małe dziecko, pamiętam, uciekałam z domu. Często jak mama tam nakrzyczała, że coś zrobiłam, to uciekałam z domu, że do taty uciekam, a tak naprawdę gdzieś tam siedziałam w krzakach i, i płakałam i myślałam o tym, co ja w ogóle tu robię na tym świecie i tak dalej. No i oczywiście jako dorosła osoba też miałam próby samobójcze. O czym jeszcze tam dokończę później. Uwielbiałam też jako dziecko jeść. Dawało mi to, myślę sobie dzisiaj patrzę na to, że dawało mi to ulgę. W wieku 14 lat pierwszy raz sięgnęłam po alkohol i to tak ściągnęłam po ten alkohol, że zawsze to był zgon. Dwa razy to był zgon. Ale na szczęście byłam w towarzystwie kuzynek, które gdzieś tam mnie potem wyciągły z Imprezki i z jakimś byłem moim chłopakiem, który już nie żyje. Potem zaczęłam się w wieku tak 14-15 lat odchudzać. Stwierdziłam, że jestem, nie byłam gruba, ale stwierdziłam, że jestem, coś jest nie tak ze mną. Tak, no niskie poczucie własnej wartości miałam strasznie i e, chciałam być szczupła. Ale to się tak stało, że no, z tej szczupłości to ja weszłam w anoreksję po prostu i nie miałam nad tym właśnie kontroli i jako dziecko to miałam anoreksję, a potem się to po, paru, po dwóch latach że przerzuciło w bulimię, że mój żołądek był tak skurczony, a że nie umiałam umiał, jeść, a ja już później nie umiałam jeść, bo wszystko mi wychodziło mi pod naciskiem gdzieś kurcze na brzuch bądź jakimś takim kichnięciem, to, to jedzenie mi się cofało z powrotem do gardła. W tamtych czasach nawet nie było mowy o jakiejś bulimii, to było po prostu w ogóle nie wiadomo co to było. Mama próbowała ze mną iść do lekarza i, i ja poszłam, ale, ale nie wiem, moja mama się bardzo wstydziła chodzić po psychiatrach i psychologach, ogólnie z pedagogiem. Było to dla niej jakiś taki tematem tabu i ona mnie tam sama wysłała. A no tak to było, że do leczenia dziecka potrzebny, był potrzebny rodzic. No i skończyło się tak, że no, zaprzestałam tam chodzenia, no bo, bo to nie miało sensu, tak stwierdziła pani psychiatra. No i dalej w moim życiu coraz częściej pojawiał się alkohol, także narkotyki ze znajomymi. Męża, którego poznałam, też pił i używał sobie narkotyków razem z nim. Ja bardzo chciałam, powiem wam, nie wiem, w wieku 16, 17 lat już, by wyjść z domu, poznać mężczyznę swojego życia, tak, i ułożyć sobie taki fajny domek z dziećmi, że tak powiem, i rodzinę fajną. No i także, że tak powiem, tak się też podziało, bo męża, którego poznałam, no, no miałam, mam z nim dziecko, nie jest, z nim nie żyje, tak, ale mam, miałam, urodziłam dziewczynkę w wieku 24 lat, Wiktorię. Kiedy byłam w ciąży, choć Maciusiu, to um, odstawiłam na chwilę alko alkohol, narkotyki i, i, że tak powiem, papierosy też, no. Gdzieś tam czasami, pamiętam, ten alkohol może dwa razy zaistniał, to też jakieś winko, tak to po nazwie, lampka wina, ale się tym tak jakoś obciążało, obciążałam bardzo, że co to ja za matka, parę razy sztachłam się też papierosami i tak niefajnie się z tym czułam. Także te poczucia winy i, i tak dalej były, towarzyszyły mi <grych> często. Szukałam, bardzo często myślałam o, o specjalistach, o tym co ja ze sobą w ogóle, gdzie ja mam szukać pomocy, że u specjalistów. W końcu Trafiłam na taką terapię uzależnień od jedzenia, która trwała pół roku. Efekty, do, efekty dała mi ta terapia. może już żadne, yy, że tak powiem, no bo Ola, nie, Ola wtedy nie, nie ozdrowiała, tylko jeszcze popadłam w jakieś yy, takie pretensje. Miałam do tych terapeutów, że, że dlaczego, bo oni powiedzieli mi na koniec, abym ja się udała do anonimowych alkoholików, ja mam problem z alkoholem, ponieważ ja tam cały czas mówiłam o tym, że co weekend piję. I, i bardzo dużo opowiadałam o alkoholu. No bo on mi przeszkadzał, nie? Bo ten mój ojciec alkoholik i ojczym i wiedziałam, że to nie jest dobre. No ale... Ale miałam iść do A, ale nie poszłam. No i tak po prostu coraz bardziej piłam, piłam, użalałam się nad sobą, nad swoim życiem. E, że tak powiem, kuciłam się w ogóle. No byłam, byłam niefajna. E, <śmiech> miałam dosyć, chodź Maciusiu, miałam dosyć po prostu swojego życia. <śmiech> swojego życia. Szukałam ulgi faceta, gdzieś tam miałam dużo tych chłopaków nie wiem, jako dziewczynka i do czasu, aż tego właśnie męża nawet nie poznałam, na ja na pomknę. Wydawało mi się w ogóle, że człowiek to, to jak ja znajdę człowieka, to on mi po, będę miała w nim oparcie i, i on mi pomoże na to wszystko, co się ze mną dzieje, tak? Masz Maciusiu. No ale tak nie było. Gdy miałam 27 lat, mój ojciec się powiesił. Strasznie mnie to powaliło psychicznie. Zaczęłam pić coraz więcej. Wiedziałam, że picie jest złe i to, co robię, jest nie ok, ale nie, nie umiałam skończyć. Poszłam do psychiatry, tam gdzie uczęszczał też mój tata, bo tata się też leczył i brała mu się tabletki, ale pił i skończył, jak skończył. Więc ja poszłam tam, bo powiedziałam temu lekarzowi, że no nie chciałabym skończyć tak jak ojciec i co ja mam zrobić. I, i w zasadzie ja już tam poszłam z nastawieniem, że chcę wszywkę. No i też ten lekarz... Pierwsze co powiedział to zaproponował mi pójście do AA, ale ja po prostu nie, absolutnie jakiś AA, w ogóle nie wiedziałam co to jest i, i nawet nie, znaczy kojarzyło mi się to tak myślę z jakimiś takimi właśnie pioczynami, z ławki, tak jakimiś tak jak zwanymi menelkami teraz, nos czerwony gdzieś tam też z taką bezdomnością chyba, oczywiście jak gdzie tam ole, tam pójdę prawda, no to wszywka, no i lekarze pamiętam i przepisał tą wszywkę, ja ją sobie wszyłam, No ale niestety po trzech miesiącach znowu zaczęłam pić. Przepiłam okazało. Tak się zaczęłam testować i ta szywka, tak jakby to chyba było placebo, nie działała. No, i gdzieś, po jakimś czasie znowu, znowu chciałam zakończyć te picie, nie wiedziałam, jak w ogóle coś się zaczęło ze mną dziać, znowu złego. Te myśli samobójcze depresje i nieradzenie sobie totalnie w życiu ze sobą bo jechałam tam do tego ośrodka, gdzie byłam na terapii, uzależnień od jedzenia i poprosiłam tą psychiatrę o tabletki na razie, zanim przyjdę tutaj i będę się leczyć na nowo, tak? I będę w kontakcie, ale pani doktor mi przepisała te tabletki ja pamiętam, było takie moje pytanie, czy ja mogę przy tych tabletkach, to był seronil, pić? I pani doktor powiedziała mi, to było jedno jest słowo, no wie pani, no jedno piwo tam raz na, znaczy pół piwa raz na miesiąc. Jak ja usłyszałam, że można piwo raz na miesiąc wypić, no to dawaj, nie? I już po prostu się zaczęło, pamiętam, te tabletki, tylko myślałam, kurczę, już później obsesyjnie. Nie wiem, minęły chyba dwa miesiące czy trzy i ja zaczęłam się testować znowu, nie? No i tak się testowałam, że właśnie tutaj zaczęło się też najgorsze, bo ja mieszałam te tabletki z wódką, traciłam świadomość, kontrolę nad wszystkim, nie? Ja po prostu wtedy dopiero uwierzyłam, bo nigdy nie wierzyłam tym, co, co mówili, że oni urywają mi się filmy i oni nie pamiętają, co oni robili, nie? To, to mi się tak zaczęło dziać. Ja po prostu przyszłam z obcym mężczyzną, chciałam przyjść z obcym mężczyzną do domu z dyskoteki, tylko na szczęście była koleżanka i gdzie był mąż mój były i, i córka. Ja w ogóle tego nie wiedziałam i tylko uratowała mnie ta koleżanka, że po prostu pojechała z tym kolesiem taksówką do domu, a ja, a ja poszłam do domu i miałam taki zgon. No i to tak było jeszcze parę razy. i tu właśnie osiągnęłam to największe dno i stał się. Dla mnie to był cud. Potrafiłam dzięki temu do AA. Też dzięki takiej kobiecie, którą spotkałam terapeutce. I powiem Wam właśnie od, od tego czasu trafiłam i uznałam tą bezsilność. Tam w pierwszym dniu jak już byłam. To znaczy ja, ja po prostu, ja wiedziałam, że ja, ja tam pójdę i ci ludzie nie piją i to co oni mówią, to mi to musi pomóc i ja tak muszę robić i to będzie mi na pewno pomagało, bo ja już, ja już nie mogłam inaczej żyć. I to było właśnie nowe, nawet takie moje nowe życie. Bardzo chciałam rozejść się też, chciałam powiedzieć z moim mężem, bo nasze życie to też była taka ciągła kłótni, nie wiem, jakoś tak my no nie dobraliśmy się i tak dalej. Ja, ja szłam w tą stronę, żeby się też z nim rozejść. No ja przestałam pić, jak ja go prosiłam, żeby poszedł na terapię, żeby w ogóle, znaczy, żeby poszedł ze mną jako współmałżonek i dowiedział się tutaj z alkoholizm, bo ojciec jego też był alkoholikiem, ale on nie chciał. No więc przestałam go zmuszać i z tą terapeutką też yy, później szłam w stronę. i właśnie tutaj był ten terapeuta mi potrzebny po to, żeby on mi, on mi powiedział, tak, pani się nie nadaje, do, państwo się nie nadajecie i niech pani się rozwodzi, bo mąż pije, tak, i to pani szkodzi i ja to usłyszałam. I ja szłam, słuchajcie, w tą stronę, no, mm -hmm. ale ja się z tym mężem rozstałam, ale też właśnie przychodząc do AA uwikłałam się jeszcze będąc mężatką i z tym moim mężem, któremu oznajmiałam, że ja się z nim rozejdę i ja już nie chciałam z nim ani współżyć i... Nie będę teraz absolutnie zatłumaczać, bo to było nieuczciwe, tak? no, jakby nie patrzeć. Poznałam tu partnera, z którym do dziś żyję i uwikłałam się wtedy, na tamten moment, ale że jestem z nim po dziś dzień, mamy dwuletniego chłopczyka Maciusia wspaniałego. No i, i tak właśnie do czego zmierzam, mam też córkę, która, którą miałam też jak po zaprzestaniu picia i jak wzięłam ten rozwód, się mąż wyprowadził, córka zaczęła, jakieś towarzystwo weszło właśnie takie, zaczęła pić jakieś narkotyki zażywać. Ja sobie po prostu totalnie nie radziłam. Ja sobie totalnie nie umiałam z tym poradzić wszystkim. Tutaj z tym partnerem sobie tak układałam to życie. Kochałam go i kocham go bardzo i zależy mi na tym wszystkim, ale nie wiem, no po prostu ta nieradność, bezsilność wobec tego, kurde, wszystkiego, co było chyba, nie to tak dzisiaj widzę, to, to był po prostu jakiś dramat. I, i ja ta córka, jak chciałam, żeby nie piła, żeby była fajna, żeby było fajnie, a wszystko było nie po mojemu. No ale też powiem wam, że codziennie, jak szłam do AA, codziennie się modliłam, bo ktoś mi tak powiedział, przyjdziesz do AA, to jak jesteś tutaj Ola, to się módl codziennie, obojętnie czy wierzysz, czy nie wierzysz, to się módl i będzie dobrze. No i ja tak też robiłam. No i kiedy już nie umiałam właśnie tak po trzeźwemu żyć i, i tak nie wydawało mi się to jakieś super życie, bo trzeźwe i słuchałam tych ludzi na meetingach, jak mówią o programie, to ja też tak chciałam. No i, i siła wyższa. Właśnie tak, tak to wszystko układała, Wysłuchało mnie, nie wiem, Bóg, mój Bóg i zesłał mi sponsorkę. Pamiętam przez telefon, ja pisałam się to przypadek właśnie, no taki przypadek od Boga, może to no nie przypadek, ale od Boga, tak, że, że ja ten program, tą sponsorkę miałam i zrobiłam, przeszłam przez 12 kroków, ale to było tylko, to było tylko takie przejście przez ten program i i nic więcej słuchajcie, ale jeszcze co chciałam powiedzieć właśnie o tym, że pijąc, bo to miałam, teraz mam drugą sponsorkę, ale to jeszcze pierwsza sponsorka, to tak no, zrobiłam 12 kroków, osiadłam na laurach i wróciłam na te same tory, zaczęłam być tą samą olą, nieuczciwą, yy, kurzoną, niezadowoloną, krzyczącą i tak dalej. Ja też chciałam jeszcze napomknąć, że jak piłam, to powiem wam, ja byłam takim brakiem człowieka, zatraciłam się w tym życiu totalnie, nie? Mi się wydawało, że bez tego alkoholu już nie będę żyć. No i tutaj, kiedy przestałam pić, to, to po prostu, nie wiem, okazało się, że no kurde, to życie dalej jakieś takie, nie? Pogmatwane i ten. No, ale ja się zakochałam w A i w tym miejscu wierzyłam właśnie drugiemu człowiekowi w to, co mówi i kiedy dostałam już tą gotowość do tego programu, no to, no to go zrobiłam. Ale tak jak mówię, odeszłam i skoczyłam na te same progi. Znowu ta Ola, taka niefajna. Um, a, okresie mam teraz, takich, mam tutaj parę takich moich podpunktów, żeby się nie zgubić właśnie przy małym No i teraz właśnie to, że ja wróciłam na te tory tej niefajnej Oli. Osiadłam na laurach, przeorało mnie psychicznie i to trwało dwa lata po tym zejściu z programu. I ja po prostu znowu wiedząc, no jak wcześniej było, że prosiłam, modliłam się o sponsorkę tak, tak zaczęłam się prosić i no i w końcu, w końcu tą sponsorkę. Bóg mi zesłał. I drugi raz, nie, jeszcze przepraszam, jeszcze tak powiem, że jak ja zeszłam właśnie z, tych, z tego pierwszego programu i nic nie robiłam, to miałam zapicie, jedno, yy, jedno zapicie, później zarobiam, następne zapicie, pamiętam wypiłam amol, bo tak usłyszałam jakieś takie opowieści, że ktoś tam pił amol i ja też nie wiem, jakoś, naszło mnie kiedyś jakiś taki zły dzień i, i sobie tak wypiłam sobie amolu, no nie? Masakra. I znowu, ja się zaczęłam właśnie modlić o kierunek, o pomoc, o sponsorkę i, i, no i tak jeszcze zaszłam, pamiętam, jeszcze zaszłam w ciążę. No i, i już tak gdzieś jak Maciuś się urodził, ponad po roku, już Maciuś miał robić dwa miesiące czy półtora roku, to, to właśnie moja obecna sponsorka, zrobiłam z nią pro, program za którą jestem bardzo wdzięczna. Za pierwszą też jestem wdzięczna, nie? bo obie mi poświęciły tyle czasu, że naprawdę. i yy, No i za mityngi, za to w ogóle, że online, bo to też wszystko się tak odbywało, że, że ta sponsorka i ja po prostu mówię, Boże, przez telefon, wszystko online, ani mityngów, ani gdzie wyjść najpierw z tym dzieckiem, potem zamknięci wszyscy, ale tak się to wszystko właśnie układało, że, że wszystko jest okej. Okay. I ja po prostu mogłam. Już Maciusiu Ci włączę, cześć, wieć. Ja teraz może przejdę do kroków. Postaram się jak najszybciej, jak to właśnie na programie też. Poczekaj, Maciusiu, włączę mu, przepraszam, tylko dwa bo inaczej tu mnie tu będzie. No. E, także jak, także po, jak wspominałam wcześniej, bezsilność wobec alkoholu uznałam, i to był fundament mojej trzeźwości, tak. To był pierwszy krok, krok drugi pozwolił mi uwierzyć, że siła większa ode mnie może przynieść mi zdrowie. I tak się też stało, bo poczułam, poczułam że, że ja zdrowieję, tak? że ym, poczułam jakąś taką w ogóle jasność słuchajcie, umysłu, nie wiem, i zupełnie inaczej to jakoś u mnie było teraz na dr drugi raz na programie niż na pierwszym, ale też taka inna gotowość chyba była i, i może dojrzałość, tak umiałam jakoś tak słuchać, umiałam czytać i te mitingi, które, na które wchodziłam na, na programie to też, też jakoś no, no, no zupełnie inaczej inna, inna, inny wymiar. Powierzałam się w pełni w ogóle codziennie tak, w sile wyższej i dopuszczałam przede wszystkim Boga do mojego życia. W kroku czwartym, czyli taka gotowość do obrachunku przyniosła mi naprawdę taką ulgę, zaufanie do siebie, też do innych. Dała mi wgląd w więzy z innymi ludźmi. tak Zrobiłam... Bardzo skrupulatnie to program, to wszystkie kroki. W kroku piątym wyznałam Bogu sobie, innemu człowiekowi istotę moich błędów i uwolniłam się w zasadzie od tej przeszłości, zostawiłam ją za sobą. Pojednałam się z ludźmi i z Bogiem i patrzyłam drugiemu człowiekowi. Nauczyłam się po prostu pokory i uczciwości, głównie do siebie, tak. Ja to powiem też, głównie do siebie, bo, bo ja wobec siebie też <ścoughs> często to oszukiwanie samej siebie, tak na ja to popatrzę. Jak mi to program pokazał, to nieprawdopodobne, nie? jak człowiek sam siebie może oszukiwać. No ja też siebie tak obwiniałam o wszystko i innych i tutaj mi się to wszystko fajnie poukładało. A w zasadzie też jeszcze tak powiem, że nawet na terapiach alkoholowych psychiatrzy i psychologowie też radzi, radzą, by rozpoznawać swoje wady własnej osobowości i dzielić się z tym z innymi osobami wyrozumiałymi bądź też zaufanymi. Krok szósty dał mi dalszy słuchajcie, rozwój duchowy, dał mi gotowość do uwolnienia się też od wszystkich moich wład charakteru i chęci i siłę do dalszego, rozwoju, do, do dalszego rozwoju. Krok siódmy pomógł mi też porzucić stare takie przekonania, jakieś przyjąć nowe poglądy na życie, nauczył mnie, co to, co to znaczy. Przede wszystkim pokora. Musiałam przejść przez słuchajcie, wiele upokorzeń, aby nauczyć się czegoś właśnie o tej pokorze. I kiedy zaczęłam dostrzegać i czuć jakieś takie właśnie te klęski, poniżenia, te upadania, moje różne porażki, załamania i też psychiczne załamania, nie, ja je przezwyciężałam, przezwyciężyłam po prostu te swoje ja w pewnym momencie i otworzyłam oczy tutaj właśnie na tym 7 roku na wiele nowych spraw i na nowych wartości. Zobaczyłam też moje dotychczasowe życie, że, ono, że było ucieczką moje od bólów i problemów. Ja nie chciałam się zmierzyć z tymi cierpieniami i wiecznie właśnie uciekałam w strachu. Zawsze uciekałam do tego alkoholu i też do jedzenia, tak? bo nie tylko od alkoholu, byłam uzależniona też od jedzenia czy tych no, narkotyków, to może mniej. I nauczyłam się budować właśnie swój charakter ja teraz przez cierpienie i ból zaczął być u mnie wstępem do nowego życia, że coraz mniej się bałam czuć tego bólu, a coraz bardziej pragnęłam właśnie takiej pokory, nie? Także to wzrastanie i każdy krok jeden po drugim, dochodząc do dziesiątego, słuchajcie, dał mi nadzieję. Tutaj też mogłam pójść do osób, tak, które skrzywdziłam, przeprosić je i to było dla mnie bardzo piękne przeżycie. To naprawdę to był piękny też krok jak y, mogłam tych ludzi spotkać, y, przeprosić, zadośćuczynić, porozmawiać i też y, zjęłam ten ciężar ze swoich pleców. Nawet do tych osób ja sobie nie wyobrażałam, mówię, kurczę, a co teraz z tym moim ojcem, czy z tym moim byłym chłopakiem, co się powiesili, jak ja to załatwię. No ale tak, to tak właśnie działa program, że to załatwiasz nawet z tymi, co tam są już u góry. Y, oczywiście modląc się codziennie robię, robię obrachunek moralny, przygotowuję się do życia na co dzień. I wiem, że ja to muszę robić, bo słuchajcie, ja tego nie robię, to ja inaczej nie umiem żyć, nie? Ja to po prostu już sprawdziłam, sprawdziłam jak to jest być bez programu, nie? Znajmniej u mnie. Ja się modlę, słuchajcie, regularnie, Medytu staram się medyto medytować, choć właśnie mama, Ciusia mojego kochanego i on jest taki ADHD, podobnie jak mamusia. Tata, Tata też nie jest jakimś spokojnym człowiekiem. I, i po prostu często mi jest, ja już nawet jak medytuję, to zasypiam w tym spokoju takim. Ja się łączę z tą siłą wyższą, tak, codziennie. Ja jej potrzebuję, jak słuchać, jak jedzenia, jak wody. I ja teraz może jeszcze powiem, tak, że no, kontynuuję dalej moją pracę. Ja doszłam do dwunastego kroku i siła wyższa, którą prosiłam, tutaj jakieś takie dwa miesiące, to trwało prosiłam, tak, ale to odproszenie to tylko było tak, że na początku ja tam prosiłam, a, a to oczywiście chodzi też o działanie, czyli no, być na tym mitingu, pisać, gdzieś tam wpisywać, mówić, że, że szukam podopiecznej, i tak. I przyszły mi te podopieczne, naprawdę, no, mam dzisiaj, się bardzo cieszę, super dziewczynę, mogę, z ją, mogę ją po prostu prowadzić przez ten program. i Boże, naprawdę, no, słuchajcie, ja czuję taką wdzięczność też, nie, że ten teraz dopiero, ja, ja czuję, że to tak w pełni zaczyna działać, nie, że nie wiem, ja, ja Bogiem nigdy nie będę i, i ja mam na pewno cięższe, gorsze, lepsze dni, ale ja naprawdę radzę sobie super i, i jest o wiele lepiej, nie? Tak samo jeszcze powiem, tutaj na czwartym kroku też zatrzymała mi się bulimia, co jest dla mnie, słuchajcie, cudem, bo alkohol to w stosunku do jedzenia to by spryszcz, tak to powiem, bo, bo tak jak mówiłam o to jedzenie to było w moim życiu cały czas i ja to zajadałam, wiecznie, I teraz nauczyć się tej kontroli tego jedzenia, tak? No to było dla mnie, no to było niewyobrażalne. Ja już po prostu w pewnym momencie, ja pamiętam nawet po tej terapii, to zaczęłam myśleć, że nie, że ja to się muszę nauczyć żyć tą chorobą i, i tak to co ja robię, wykonuję te obżarstwa i, i, i konwulsje, to jest normalne, nie? Ja to pamiętam wtedy też tak jakoś... A no, Bóg tak dał, to tak chyba ma być. A nie, nie, niestety, słuchajcie, tu program, dużo, dużo pracy i, i dał mi to i mnie uwolnił. Ja mam 46 lat dzisiaj, od roku nie wymiotuję i tak nie piję, teraz będzie 3 lata po zapiciu. Ja jestem naprawdę, ja mam takie poczucie wartości inne i, i to, to taka zmiana we mnie, że ja tego nawet nie potrafię ale mi się płakać chce, słuchajcie, jak o tym mówię teraz, nie? Bo czasami właśnie gdzieś tam słyszę bliskiego, no bo oczywiście, że czasami wybuchnę i, i, i mam też dziecko, muszę je wychowywać, jest różnie. Yy, mój partner też jest alkoholikiem niepijącym, on nie uczęszcza na meetingi, ale, ale no, no robi tam swoje, pracuje, jest, jest okej, okay, tylko no tak jak w życiu są problemy, smutki radości i, i jak ja czasami wybuchnę, no i mi tak mówi, no program nie działa, nie? A ja słuchajcie, nie wiem, jak ja mu to mam powiedzieć, że ten program działa, tak, bo on działa. Ja po prostu ja to czuję, ja to wiem i, i ja o tym będę mówiła. No i to jest tu chciała ja tylko już będę kończyła, słuchajcie, moja sponsorka, chcę powiedzieć, nauczyła mnie że trzeźwość to jest taki warunek, a warunkiem to jest właśnie praca i wykonywanie sugestii. Bo ona do mnie krótko zawsze pamiętam, nie? Ja, ja do niej dzwoniłam, moja sponsorka bardzo dużo robi w AA i ma dużo podopiecznych, też pracuje, ja o tym wiedziałam i... I po prostu nieraz gdzieś tam, no nie wiem, no nie odebrała, tak, ale to chodziło o to, że jak ona nie odebrała, to, to ja przecież nie jestem, nie tylko sponsorka jest, tak, bo są dziewczyny, do których mogę zadzwonić i ja mam też nieść to posłanie i bądź dzwonić do tych, które są duże i które, które mi udzielą jakichś wskazówek fajnych, tak, i to tak naprawdę szło i wszystko związane jedno z drugim, jeden krok po drugim, że zaszłam i jestem tu gdzieś, właśnie tu gdzie dzisiaj, tu i teraz, no i, i jak to robię? Jak to robię o to, o czym powiedziałam, o tych modlitwach, o medytacjach, o sugestiach, to, to działa, nie? To działa. I to mnie podnosi i, i słuchajcie, no i tyle. I doszłam do końca, do finału. Bardzo się cieszę, że, że mnie słuchaliście, że jakoś tak to poszło w spokoju. O, Maciuś przyszedł sobie do mamusi i, i, i dziękuję wam bardzo. Dziękuję.